Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, czytajmy od pierwszego wiersza. A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata Jego i prowadzi ich na wysoką górę na osobność i został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze Jego jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa. Panie, dobrze nam tu być. I jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty. Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. A gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich. I oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł. Wstańcie i nie lękajcie się, a podniósłszy oczy swe, Nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Myślę, że jest to nam dobrze znana historia, wydarzenie, w którym uczniowie Pana Jezusa na osobności, mają tych trzech uczniów wybranych przez Jezusa, na osobności mają okazję zobaczyć w Nim kogoś więcej, niż tylko tego, którego widziały tłumy. Kogoś więcej, niż nawet oni sami widzieli. Oto czytamy, że został przemieniony przed nimi. Jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. I chociaż kiedy to się wydarzyło, myślę, że do końca jeszcze nie rozumieli, co się dzieje. Byli zaszokowani, byli zdumieni, a gdy zobaczyli Mojżesza i Eliasza, którzy z nim rozmawiali, Piotr składa taką ciekawą propozycję rozbicia trzech namiotów. Nie to, że miał ze sobą jakieś, wiecie, takie namioty, jakie my dzisiaj mamy, ale raczej myślał o zbudowaniu jakichś szałasów. Skąd taka myśl, żeby stawiać tam trzy szałasy na tej górze, gdy Jezus zabrał ich tam na chwilę? Piotr mówi, dobrze nam tu być. To, co zobaczyli, to objawienie chwały Jezusa Chrystusa i ta rozmowa, w innym miejscu, w innej Ewangelii czytamy, iż mówili o Jego śmierci, o tym rozmawiali. To sprawiło, iż oni tam chcieli zostać, chcieli się czegoś więcej dowiedzieć. Uważali, że to nie jest takie tylko krótkie, chwilowe spotkanie, ale że tutaj zostaniemy dłużej i będziemy tutaj z Mojżeszem, z Eliaszem. I z tym cudownym, przemienionym Jezusem przebywać i rozmawiać. Ale gdy jasny obłok okrył ich i rozległ się głos z obłoku, dający świadectwo Ojca o swoim Synu, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, i nakaz Jego, słuchajcie, wtedy uczniowie, czytamy, przerażeni, padają na twarz. Tutaj, myślę, następuje jakieś dodatkowe zrozumienie, dodatkowe objawienie, kim jest Jezus. Kiedy słyszą głos Boga, który mówi, to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. To wyrażenie, mam upodobanie, to oznacza, iż to wszystko, kim On jest i to wszystko, co On czyni, jest mi miłe, jest mi przyjemne. Jest tym, co jest też w moim sercu. To upodobanie Boże wyraża, że Jego kocham i to wszystko, co On stanowi, ma moją aprobatę. Wiemy, że nie ma żadnego człowieka, który sam z siebie mógłby otrzymać od Boga takie świadectwo. Jedynie Boży Syn. I wtedy widzimy, iż oni padają na twarz. I chwilę później Jezus jest sam najwyraźniej już w tej codziennej postaci i schodzą razem z tej góry. Myślę, że niejednokrotnie modliliśmy się i pragnęliśmy i oczekiwaliśmy takiego spotkania z Jezusem. Niekoniecznie w takiej materialnej formie, ale tego doświadczenia, które mieli uczniowie, by coś więcej z siebie, z swojej chwały nam objawił. Abyśmy nie patrzeli na Niego, tak jak myślę, czasami patrzymy, nie dostrzegając Pana chwały, nie dostrzegając głębi Jego miłości, niesamowitości, że Boży Syn opuścił niebiański tron i stał się jednym z nas, zwykłym, prostym człowiekiem dla oka ludzkiego. Tak wiele wycierpiał, aby nas ratować z grzechu, z wiecznej śmierci, potępienia. Potrzebujemy takich chwil, Potrzebujemy takich doświadczeń, które z jednej strony mówią dobrze nam to być, o niech to się nie kończy. Z drugiej strony budzą w nas świętą bojaźń, budzą w nas zbożny lęk, budzą w nas tą świadomość z kim mamy do czynienia. I myślę, że dzisiaj jest wielka potrzeba w Kościele świętego, zbożnego lęku w, Bożych, w sercach Bożych ludzi. Myślę, że jest zbyt wiele frywolności, zbyt wiele takiej płycizny w tym kontakcie z Bogiem. A to, myślę, wynika z tego, iż nie ma tego objawienia, z kim mamy do czynienia. Jak wielki jest nasz Bóg, jak potężny jest nasz Bóg, jak święty. I modlę się i też zachęcam Was do takiej modlitwy, aby dzisiaj i każdego jednego razu, gdy idziemy z Nim na osobność, gdy On zabiera nas na osobność, aby oczy naszych serc były oświecone, tak jak tutaj w środę rozmawialiśmy o takiej lekkomyślnej postawie w podchodzeniu do wieczerzy pańskiej, takiej postawie bez zrozumienia, co ma miejsce. Tak samo tutaj też zauważyliśmy, iż każda jedna rzecz, jaka wiąże się z naszym przystępowaniem do Boga, czy to jest modlitwa, czy to jest śpiewanie pieśni, czy gdy wstajemy przed Bogiem, czy klękamy przed Bogiem, czy wykonujemy jakieś zewnętrzne gesty. Jak łatwo zatracić w tym wszystkim rzeczywistość, istotę, ducha, który winien temu towarzyszyć. I jakże potrzebujemy pilnować się, jakże potrzebujemy prosić Pana Jezusa Chrystusa, aby przez swojego Ducha Świętego strzegł nas od takiej Frywolności, od takiej płycizny, od takiego wykonywania tych gestów czy wypowiadania słów bez serca, bez ducha chwały, uwielbienia i czci, który winien temu towarzyszyć i tylko wtedy, gdy on faktycznie jest, te nasze gesty, te nasze słowa nabierają w ogóle sensu. Myślę, że to rozumiemy, myślę, że to wiemy, potrzebujemy o tym pamiętać, potrzebujemy prosić Boga. Aby, tak jak tym uczniom, dał tę szczególną chwilę objawienia chwały Pana Jezusa Chrystusa, taki nam dozwolił widzieć więcej z Jego chwały, z Jego majestatu i czcić Go tak, jak to Jemu jest miłe, z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Drogi nasz Panie, zgromadzamy się tutaj w imieniu Twoim Świętym, naszego Pana i Spawiciela Jezusa Chrystusa. Skromadzamy się, aby zbliżyć się do Ciebie, aby poznawać Ciebie i w Twoim obliczu oglądać chwałę Boga Ojca. Prosimy o pomoc Twego Ducha, o to byś strzegł nas, by nasze kroki nie były nierozważne. Byś dopomógł nam otworzyć nasze serca przed Tobą, wsłuchiwać się w Twój głos i oglądać Ciebie w Twej chwale, w Duchu. Prosimy oświeć oczy naszych serc. Zachowaj nas od duchowej frywolności. Zachowaj nas od bezmyślnych, pospiesznych słów przed Tobą. Zachowaj nas od pustych gestów, pieśni, które byłyby krzykiem nieznośnym w Twoich uszach. Pomóż tym z nas, którzy jeszcze tego nie uczynili, przygotować nasze serca, aby nasza ofiara była miła Tobie. Aby nie było w naszych sercach żadnego i żadnej złości, żadnego gniewu, żadnego nieprzebaczenia, żadnej goryczy, Niewiary, pomóż nam Panie, pomóż nam, abyśmy mogli stać przed Tobą jako miły Tobie Kościół, jako ci, którzy w Jezusie Chrystusie znajdują upodobanie w Twoich oczach. Tchnij życie w słowa, pieśni, które śpiewamy. Poprowadź nas przez Ducha Twego Świętego w modlitwie. Otwórz nasze uszy i przemawiaj do nas. Działaj pośród nas, przemieniaj nas. Wzbudzaj w naszych sercach świętą bojaźń. I na Bożny lęk daj nam czcić Ciebie, tak jak tego godzin jesteś, za radością i z bojaźnią i z drżeniem. Prosimy, powierzamy Tobie, Panie, ten czas. Ciebie tutaj chcemy słyszeć, Ciebie chcemy doświadczać. Użyj tych naszych tutaj ludzkich wysiłków, zagrania, zaśpiewania, powiedzenia czegoś i objaw się nam, objaw się każdemu jednemu sercu. Prosimy o dorosłych i dzieci, Prosimy o Twoje łaskawe działanie. Amen.